Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aminała szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki Agnieszka Drost i Romuald Wojcik. Ta akcja przeszła do Księgi Rekordów Guinnessa. Podczas streamingu zebrano ponad 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Rosjanie nie wyciągnęli lekcji z historii, mówił w 40. rocznicę tragedii w Czarnobylu Wołodymyr Załański. Zrywamy łańcuchy, w Warszawie odbyła się demonstracja obrońców zwierząt. Ponad ćwierć miliarda złotych, tyle na walczące z rakiem dzieci i opiekującą się nimi fundację Cancer Fighters zebrał streamer Łatwo Gang. Prowadził transmisję nieprzerwanie przez 9 dni. W akcję włączyli się aktorzy, sportowcy i muzycy. A wszystko to działo się w małej kawalerce na warszawskiej Pradze. Przed blokiem zebrał się tłum ludzi. Dzięki.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 To dowód na coraz większą polaryzację w amerykańskim społeczeństwie. Tak o próbie zamachu na prezydenta USA i jego ludzi mówi amerykanista dr Wojciech Kwiatkowski. W hotelu, w którym odbywała się gala korespondentów Białego Domu, uzbrojony napastnik próbował usforsować punkt kontrolny Secret Service, ale został obezwładniony, a Donald Trump i członkowie rządu ewakuowani. Zdaniem amerykanisty do takich zdarzeń będzie dochodzić coraz częściej. Mamy 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Będzie mnóstwo eventów poszczególnych, dużych małych. W małych miastach i jakikolwiek zamach terrorystyczny dokonany na zwykłych ludziach, z pewnością będzie zapisany Trumpowi na minus i, i będzie jakoś wykorzystywany czy wałkowany w kampanii do kongresu, która w tym roku będzie miała miejsce. Waszyngtońska policja poinformowała, że zamachowcą był 31-letni mieszkaniec Kalifornii Cole Thomas Allen, który miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. Zrywamy łańcuchy, marsz dla tych, co czekają. Pod takim hasłem odbyła się w Warszawie demonstracja obrońców zwierząt. Organizacje prozwierzęce i miłośnicy zwierząt przemaszerowali sprzed Sejmu przed pałac prezydencki, by przypomnieć, że od przegłosowania ustawy zakazującej trzymania psów na łańcuchach minęło ponad 200 dni. Stop!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 Klimat. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 18% energii elektrycznej. Od 11 prognozowane są zielone godziny, kiedy będzie nadmiar energii z OZE. Na obszarze niemal całej Polski w lasach mamy duże zagrożenie pożarowe, tylko w pasie północnym jest ono średnie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl IMGW ostrzega przed przymrozkami w całym kraju i faktycznie poranek jest zimny, a wczesnym popołudnie będzie od 9 stopni na północnym wschodzie kraju do 16 miejscami na zachodzie i południu. Będzie raczej słonecznie, a słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie na wspomnianym już północnym wschodzie. I tak silnego wiatru jak wczoraj już nie należy się spodziewać. Dzień dobry. W poniedziałek zabieramy ze sobą pozytywne emocje z weekendu i rozpoczynamy nowy tydzień. The Cranberries otworzą poradną audycję Animal Instinct w Trójce. Jest 6:05. miliarda złotych zebrane na pomoc dzieciom. Strzelanina podczas gali z udziałem Donalda Trumpa i rekord świata w maratonie ze złamaną granicą dwóch godzin. A do tego jeszcze kilka innych wydarzeń. Gdyby mieli państwo ten zakończony weekend opisać jednym słowem, no powiedzmy maksymalnie dwoma lub trzema, to jakie by to było słowo? Jakie by to były słowa? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Katarzyna First Wojtkowska audycję realizuje, Karolina Gonet program przygotowała, Stanisław Perzyna przy telefonie, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry. Za chwilę połączymy się z Markiem Wałkuskim, który był na kolacji organizowanej przez Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. Tak, to podczas tego wydarzenia doszło do próby zamachu na prezydenta USA. Leon Bridges i Peaceful Place w trójce. No, peaceful Place, akurat to hasło niespecjalnie pasuje do zakończonego weekendu. Jeśli państwu przychodzi do głowy jakieś słowo, słowo na podsumowanie minionych dwóch dni, to proszę bardzo, proszę nas zaskoczyć, 22 i 7 trójek. Głodny wróciłem z kolacji, mówi Marek Wałkuski po sobotnich wydarzeniach w Waszyngtanie. Dobry humor nie opuszcza. Dzień dobry, Marku, dobry wieczór w zasadzie. Witam serdecznie. No, wróciłem głodny, dlatego że ta strzelanina e, miała miejsce w czasie przystawki. E, nawet ty, to była sałatka z buratą e, i e, nawet przystawki nie zdążyłem zjeść. E, prawie nikt nie zdążył. No właśnie to się rozegrało wszystko bardzo szybko, prawda? E, rozpoczynała się kolacja korespondentów organizowana przez Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu, takie coroczne wydarzenie. I nagle okazuje się, że prezydenta, że słychać strzały, prezydenta zabierają agenci Secret Service, tak samo wiceprezydenta. I jak to wyglądało? Czy tam zapanował chaos? Nie, ja siedziałem przy stoliku numer 100 Zresztą przy moim stoliku, ponieważ na tej gali bywają i politycy, było zresztą wielu przedstawicieli amerykańskiej administracji, dyplomaci, osoby z ze świata biznesu. Przy moim stoliku siedział ambasador Bogdan Klich, był ambasador Włoch, była grupa moich kolegów i koleżanek z innych światowych mediów. I stolik numer 100, przy którym siedziałem, był dosłownie 10 metrów od głównego wejścia do sali, przez który dosłownie pół godziny wcześniej wszedł poczet sztandarowy. To jest taka bardzo oficjalna, piękna zresztą ceremonia. No i właśnie za tych drzwi, które były otwarte, przy których stali agenci Secret Service, ale były otwarte, usłyszeliśmy 4 lub 5 strzałów. Dosłownie chwilę później do Natychmiast zostały drzwi zamknięte. Do środka wbiegli agenci z si Secret Service, którzy e, zaczęli krzyczeć na ziemię, na ziemię, na ziemię. No, w związku z tym wszyscy e, e, albo się położyli, albo kucnęli. Niektórzy schowali się pod stolikami. E, I ta sala, w której było, to, to jest wielka sala. E, to, to, to, ta kolacja, ta gala e, gromadzi nie tylko samych dziennikarzy, ale także gości. E, to jest 2,5 tysiąca, 2600 osób. I wszyscy i jak jeden mąż natychmiast e, e, znaleźli się na poziomie poniżej blatów stołów. E, wtedy e, wyprowadzono z sali wiceprezydenta J.D. Vance'a. E, na tę scenę, gdzie siedział, bo na scenie był stolik, przy którym siedział właśnie prezydent Donald Trump i pierwsza dama Melania, e, wkroczyli e, komandosi z oddziału specjalnych Secret Service. Oni zawsze są w okolicy prezydenta. E, otoczyli prezydenta i wtedy on został, bo on wcześniej został e, m, może nie powalony na ziemię, ale, ale ale też się schował otoczony agentami Secret Service, wtedy został wyprowadzony. No i po pół godzinie y, okazało się, że y, impreza nie będzie kontynuowana y, i że prawdopodobnie przynajmniej taka jest intencja Trumpa i Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, żeby w ciągu 30 dni impreza odbyła się ponownie. No i ujęto także sprawcę całego tego zamieszania, człowieka, który miał y, próbować dokonać zamachu na Donalda Trumpa al, albo ludzi Donalda Trumpa, jak, jak czytamy w amerykańskich y, mediach. Jakim echem y, po tych y, już dwóch dniach odbija się w Stanach to wydarzenie? No, cały czas jest to komentowane. Donald Trump udziela wywiadów. E, paradoksalnie Donald Trump wydaje się e, podbudowany i zadowolony nawet e, z tego, co się wydarzyło e, podczas konferencji prasowej w Białym Domu, bo e, on nie zniknął, tylko e, ponieważ Secret Service nie zgodził się, żeby pozostać w sali, to wrócił do Białego Domu i tam zorganizował konferencję prasową, podczas której powiedział słowa, które mnie uderzyły. To znaczy, że czuje się zaszczycony tym, że ktoś jego chciał zastrzelić, e, dlatego że e, strzela się tylko, czy zamachy się planuje wobec ludzi, którzy coś robią ważnego, wobec ludzi wielkich, więc miał tego rodzaju satysfakcję paradoksalnie. Jeśli chodzi o to, co się mówi, to jest dyskusja o tym, czy środki ostrożności i zabezpieczenia zadziałały. No i tak powszechnie widzę w internecie, w mediach społecznościowych, mówi się o tym, że to wszystko się posypało, że jak łatwo on mógł wejść do tej sali, czy do holu, w którym się to wszystko odbywało. Ale właśnie ten system zadziałał. Właśnie to, że on został obezwładniony, że nie udało mu się nawet wejść przez te drzwi, o których mówiłem, tylko został unieszkodliwiony wcześniej, oznacza, że system, który został wprowadzony zadziałał. To jest bardzo trudna impreza do tego, żeby ją zabezpieczyć, dlatego że odbywa się w hotelu, w którym są także goście. Tam się odbywają różnego rodzaju przyjęcia towarzyszące. A mimo wszystko został obezwładniony. I tak jak ja siedziałem przy tym stoliku numer 100 i słyszałem te strzały bardzo głośno, dlatego, że e, hall był pusty e, i wydawało się, że te strzały są blisko, ale tak naprawdę on został zatrzymany e, piętro wyżej, jeszcze zanim zdążył schodami e, zbiec i wbiec do sali. E, gdyby e, nawet udało mu się przedrzeć przez e, tą pierwszą kontrolę, czy te pierwsze, pierwsze funkcjonariuszy Secret Service, no to na schodach byli następni, a potem przy wejściu do tej wielkiej sali w której siedziało 2600 osób, byli kolejni agenci, więc, więc niemal na pewno by mu się to nie udało, ale jeżeli ta impreza zostanie powtórzona w ciągu 30 dni jak zapowiada i Stowarzyszenie i prezydent Trump, no to wtedy bez wątpienia środki ostrożności będą jeszcze jeszcze ostrzejsze. To Marku na koniec jednym zdaniem, bo pewnie nie jednym słowem, ale jednym zdaniem proszę Cię o opinię, czy te, to wydarzenie wpłynie na notowania Donald do Trumpa. No, zamach mu pomógł wygrać wybory prezydenckie, więc to pomaga mu po pierwsze dlatego, że odciąga uwagę od e, tematu bardzo niepopularnego, czyli wojny w Iranie. E, po drugie, no on wyszedł znowu cało z tego rodzaju e, sytuacji, e, więc e, no jest taki wizerunek niezniszczalnego. E, utrwalił, więc e, ja myślę, że trochę pomoże. Natomiast jak długofalowy będzie ten efekt, no to zobaczymy. Czas pokaże. Marek Wałkuski, Prosto z Waszyngtonu. Bardzo dziękuję Marku za to spotkanie o poranku. Znaczy, dziękuję poranku bardzo. u nas, u ciebie to już to już noc, więc spokojnej nocy życzymy. Dobra. Chodzę po ulicy mojej Choć raczej przemukam mm, Kiedyś się udawało Potykać bez przerwy paliłem, i bez przerwy nie gadać, a wina to wina była, że się chciało spowiadać. Choć czasem ci Gdy się człowiek tu odnajdzie To odnajdzie się wszędzie I czuje się dość rzeźko Przecież zawsze raźniej w grupie Może młodzi się obudzą I utoniemy wszyscy w zupie miliarda złotych, 251 milionów. Konkretnie Państwo widzą te zera. Tyle pieniędzy na wsparcie dzieci i Fundacji Cancer Fighters udało się zebrać podczas charytatywnej transmisji Łatwo Ganga, czyli Piotra, youtubera, który zainicjował to wydarzenie. Przez ostatnie dni Polacy. Ruszyliby wspierać internet ma jednak dobre oblicze, bo pomagamy. Po 6:30 posłuchamy relacji z tego wydarzenia, bo Paweł Turski wybrał się do tej słynnej kawalerki. Dwudziestoparametrową kawalerkę odwiedziły setki sportowców i artystów. Wszyscy razem spotkamy się. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pomagamy dzieciom i to jest ten cały cel. Tu nie chodzi o nas, tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wesprzeć dzieciaczki. I chyba wesprzeć się uda, bo jeśli spojrzy się na wynik tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to tam było zaledwie kilkanaście milionów więcej. No, prawie, no, to, to wychodzi na to, że Pół miliarda złotych Polacy zebrali już w tym roku, tylko w tych dwóch y, sytuacjach. Lubimy pomagać, y, najwyraźniej. Jak Państwo wspominają ten weekend, y, jakie Państwo mają wrażenia, zapraszamy 22 i 7 trójek, no, a w programie dziś także cykl News albo Fake News. Wczoraj minęło 40 lat od katastrofy w Czarnobylu. Wydarzenia, które na trwałe zmieniło myślenie o atomie. Jednak dziś obok niepodważalnych danych na ten temat obecne są mity i fejki, które sieją zamęt w sieci. Jak wpływa to na nasze podejście do energetyki jądrowej? Piotr Łodej powróci z tym tematem około 6.50. Ze stałych punktów programu także piosenka do wyjaśnienia to około 7.50 i złote, a skromne około 8.50. Po siódmej spytamy też maturzystów o to, co będą robić w tym tygodniu.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 We'll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 Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik. Do 20 wzrosła liczba ofiar sobotniego zamachu bombowego na autostradzie między miastami Kali i Popajan w Kolumbii. Do ataku doszło na terenie działalności grup zbrojnych, jak powiedział prezydent Kolumbii Gustavo Petro, terrorystów, faszystów i handlarzy narkotykami. O przeprowadzenie ataku władze oskarżają partyzantów z grupy Estado Major Central. Do Rosji przyleciał szef irańskiej dyplomacji. Abbas Arakci chce rozmawiać z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny z Ameryką i Izraelem oraz bezpieczeństwie żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Perskiej. Wczoraj minister spraw zagranicznych Iranu gościł w Pakistanie, ale jak poinformował Islamabad, do spodziewanych negocjacji pokojowych z delegacją amerykańską nie doszło. 251 milionów złotych to efekt zbiórki zorganizowanej przez influencera Łatwoganga. Youtuber przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, aby pomóc dzieciom chorym na raka. Podczas transmisji jedna z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters dziękowała za pomoc.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 Transmisje śledziły, śledziły miliony Polaków, charytatywny stream zainspirowany utworem Ciągle Tutaj Jestem, Disney Raka, rapera bds i jedno, 11 letniej Maji Mecan stał się największą zbiórką live w historii i ma trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Kolejny serwis trójco o siódmej. Sporo pracy mieli wczoraj strażacy z usuwaniem skutków silnego wiatru. Dziś już takich podmuchów niebezpiecznych nie należy się spodziewać. Poniedziałek będzie słoneczny na ogół, z ewentualnym słabym deszczem na północnym wschodzie kraju. Tam będzie najchłodniej, 9 stopni. Najcieplej będzie miejscami na zachodzie i południu, czyli do 16 stopni. Tu oczywiście mówimy o wczesnym popołudniu. 251 milionów ćwierć miliarda złotych. Tyle zebrali Polacy, a impulsem była akcja youtubera Łatwoganga i ta kwota wesprze działalność fundacji Cancer Fighters. Państwo dzwonią, dwie dwójki i siedem trójek. Ten fantastyczny chłopak, youtuber, który no, po prostu wycisnął łzy z moich oczu. Ja od... Dwóch miesięcy borykam się z chorobą nowotworową, ale ja jestem facetem dorosłym i ja sobie z nim poradzę, a tu chodzi o dzieci. I nie tylko z pańskich oczu, panie Staszku, te łzy zostały wyciśnięte. Jeśli ktoś jeszcze kilka dni temu nie do końca wierzył w siłę internetu, w popularność transmisji nazywanych live'ami albo streamami, no to stracił wszelkie argumenty, bo ta transmisja przejdzie do historii. Jeśli ktoś jeszcze kilka dni temu nie wierzył w jedność Polaków, gdy chodzi o pomoc, też musi zmienić zdanie. A przekonać go musi ponad 250 milionów złotych zebranych na chorujące na raka dzieci, zebrane podczas dziewięciodniowej transmisji. Tego z pomocą milionów osób dokonał młody twórca Łatwogang, choć na początku to było tylko słuchanie non-stop piosenki Dis na raka. Cześć Piotrek, bardzo miło. To Piotrek, czyli Łatwogang, który mimo zmęczenia witał się z każdym. Łatwogang, gdy uruchamiał dziewięciodniową transmisję, zakładał, że zbierze pół miliona złotych. Tylko ostatniego dnia na konto fundacji Cancer Fighters wpłynęło ponad 150 milionów złotych. Na pewno, że jest ten poziom trochę przerastający, to wszystko, ale przysięgam, że dajesz się Maxa. Skąd masz na to siłę? To pytanie, skąd dzieciaki mają tą siłę? To są bardziej bogate, ja to jestem tylko cegiełką mało w tym wszystkim. Takich małych cegiełek było mnóstwo. parometrową kawalerkę odwiedziły setki sportowców i artystów.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 śniegową, która się będzie dalej nakręcać i to jest jakiś perpetuum mobile. A propos, artyści nie tylko napędzali widownię i zbiórkę, lecz także golili głowy. Jest, jest, jest, jest, jest. To ja, ja będę poprawiał. Po po pomagali też często w sprawach z pozoru nieistotnych. Ja są taki chlebek, jak myślałam, że jesteście bardzo głodni. Jest pan powiedział na streamie, żeby przywieźć kebaba i teraz tutaj to już ja nie wiem ile jest kebabów. 30 przyjechała, w środku jest 10 dla wszystkich Starczy. I tu się zatrzymajmy, bo dostarczenie jedzenia to tak naprawdę drobnostka w skali tego, co robiło kilkanaście osób, które spontanicznie zaangażowały się w transmisję. Niech kolejni ludzie przychodzą! Zamykanie okna, zarządzanie ruchem, sprzątanie po stłuczonych szklankach, czy wystrzeliwanym konfetti, gdy zbierano kolejne astronomiczne kwoty bez tego to wszystko by się nie udało. Rekordowej zbiórki nie byłoby też bez wyrozumiałości sąsiadów, bo cicho to w bloku nie było. Jest różnie, ale każdy do tego podchodzi cierpliwie, bo niewyobrażalne to jest naprawdę. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się przez przypadek do tego dołączyć i w jakiś sposób wesprzeć. Nie przez przypadek jednak pod blokiem stały setki młodych osób, które wpłacały swoje kieszonkowe, by pomóc innym. Od nas z grupy to zebraliśmy 200 złotych. 50 złotych To jak dla was, bo ile macie lat? 15 na szczytny cel, to warto wpłacić. Tyle tych ludzi się zmotywowało i te wpłaty do 20 złotych robią tą największą robotę. Tak jak łatwo wspominał, 85% wpłat, to te kwoty do 20 zł. I te wpłaty pomogą tym, do których należała końcówka transmisji. Pomogą dzieciom chorującym na raka. Dzień dobry. Co ja tu Was, jaki piękny. I wygrali. Bo ostatecznie udało się zebrać ponad 250 milionów złotych. Za co tak naprawdę dziękujęcie? Za to wszystko, za tą całą zbiórkę i za to wszystko, jak ten kraj teraz się pięknie pogodził. Teder, hupeja, wiadomo, bardzo fajnie. Jestem dumny z Polski. W tym roku naprawdę było ciężko. Jest duży kryzys w służbie zdrowia, natomiast ta akcja pokazuje, że jest nadzieja, szczególnie w narodzie. Mi też chyba najbardziej, co zaimponowało, to jak naród się właśnie zjednoczył. 250 milionów to naprawdę niesamowite po prostu. Nie skupiajmy się w ogóle na mnie. Ja jedyny, co mam do powiedzenia, że super, cieszymy się tym, co zrobiliśmy. Ja tutaj w ogóle nie jestem, jedną postacią, piękną rzeczą, cudem. Zrobiliśmy coś pięknego jako Polacy i to w sumie tyle. Łatwogang ma tylko jedno marzenie. Chce, by 26 kwietnia został dniem walki z rakiem u dzieci. A kawalerkę, w której działy się cuda, z trójkowym mikrofonem odwiedził Paweł Turski, który rozmawiał między innymi z Borysem Szycem. Borys Szyc mówił o perpetuum mobile, o tym, że coś się zaczęło, jakaś kula śniegowa ruszyła. Może tak rzeczywiście będzie. Zauważyli coś państwo y, swoją drogą? Nie było tu polityków.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 Śląska i ciężki plecak w trójce. Kwadrans mamy do godziny siódmej. To tak, charytatywny live łatwo ganga pozwolił zebrać 150, 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. W Waszyngtonie prawie doszło do zamachu na Donalda Trumpa, a w Londynie Sebastian Kałę przebiegł maraton w godzinę 59 minut i 30 sekund. Poniżej dwóch godzin. Maraton dużo działo się w ten zakończony niedawno weekend. Jeśli Państwo mają jakiś pomysł jak jednym słowem albo kilkoma słowami, ale jednym zdaniem podsumować to wszystko co działo się w ostatnich dniach, to zapraszamy, szukamy podpowiedzi 22 i 7 trójek. your turn. Na temat zbiórki, która odbyła się w ten weekend, zainicjowana już wcześniej, no dobrze, nie w weekend, bo to dziewięciodniowy był live zainicjowanej przez Łatwo Ganga. Dwie dwójki i siedem trójek. Małą łyżeczką dziegciów, więc całej historii jest to, że ona jest konieczna, potrzebna taka zbiórka. Oczywiście, że dobrze, że te pieniążki są, natomiast wielka szkoda, że nasz system jest tak niewydolny, nie tylko w kontekście tych dzieci. No, powraca to samo w takim razie hasło, co w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja odnośnie tej zbiórki charytatywnej jadę i słucham i płacę. Taki to jest wyciska zakończona zbiórka. Powiem, że internet naprawdę jest bardzo mocny. Potwierdzeniem tego może być chociażby to, że przed 15 lat odnalazła się siostra mojej babci, która nie widziała się z nią 70 lat, rozstały się podczas II wojny światowej i odnalazły się za pośrednictwem internetu. Pozdrawiam miłego dnia, do usłyszenia. Także w prywatnych sprawach internet jest wielki.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 Jest z nami profesor Jakub Kupecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dlaczego co jakiś czas, a na pewno w okolicy rocznicy Czarnobyla, po tylu latach wraca ten sam fake o groźbie awarii jądrowej, o wybuchu reaktora, o radioaktywnej chmurze nad Polską? Dlaczego to zagadnienie tak dobrze się klika? Na pewno trzeba powiedzieć, że Czarnobyl nie jest fejkiem, bo rzeczywiście to zdarzenie, ta katastrofa miała miejsce. Klika się dlatego, że jest to pewna trauma, jest to pewne zdarzenie o charakterze niemalże apokaliptycznym i niestety żyjemy w czasach, gdzie tego typu drastyczne treści, dramatyczne informacje sprzedają się najlepiej, klikają się najlepiej, tak jak pan powiedział. Lubimy się bać. Mamy taką cechę wrodzoną, że wszystko, co nas przeraża, jest tym, co chętnie klikniemy, co chętnie zobaczymy. Czarnobyl jest traumą kilku pokoleń. Tych, którzy byli mali i tych, którzy to jeszcze pamiętają, jak już w pełni dorośli ludzie. Ja myślę, że to jest podstawowe uzasadnienie, dlaczego o tym tak często mówimy, w szczególności przy każdej rocznicy. A jest jeszcze coś, nie wiemy o katastrofie sprzed czterech dekad. Co może rodzić domysły, teorie spiskowe czy kłamstwa? Coś, co z Pana zawodowego punktu widzenia jest być może oczywistością. Zawsze zostaje pewne niedopowiedzenie, zawsze pozostają pewne historie, które odeszły z tymi, którzy już ich nam nie opowiedzą. Zarówno tymi, którzy odeszli bezpośrednio po katastrofie, jak i w kolejnych latach. Pamiętajmy, w jakim systemie politycznym i w jakim regionie świata to zdarzenie miało miejsce i w jakich latach. Więc tutaj na pewno ciężko oczekiwać pełnej transformacji Oczywiście w dużym stopniu odtworzyliśmy tę historie po latach. A jakie są dziś najczęstsze mity o energetyce jądrowej, które wracają przy okazji rocznicy Czarnobyla? Albo może jaki jest ten jeden najbardziej absurdalny z Pana perspektywy zawodowej? Ja się zapoznałem z takim stwierdzeniem kilkukrotnie, że będziemy mieli dwumetrowe ryby i będziemy mieli psy z dwiema głowami. Poziom absurdu, wspierany jeszcze w dzisiejszych czasach sztuczną inteligencją, która właściwie pozwala nam puścić wodze fantazji dalej nawet niż science fiction, powoduje, że tworzymy takie obrazy, które gdzieś są wielokrotnie podawane i tworzą taką narrację, że będziemy mieli dużą liczbę mutantów biegających po lasach i tak dalej. To są oczywiście historie nieprawdopodobne. Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, profesor Jakub Kupecki. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I polecamy państwa uwadze najnowszy odcinek podcastu Romana Czejarka Czarnobyl. Prawdziwa historia. To na stronach Polskiego Radia. Tam także dalsza część naszego spotkania. Piotr do usłyszenia. News albo fake news. Dorastamy Nierekkim gestem Obijając się O Do reklamy. Cześć, tu Robert Burnięka. Dziś potrenujemy hardkorową niskie ceny. Mediaexpert, bierzesz produkt? Dwa, trzy, cztery.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 Polskie radio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Gotowi na majówkę? Tak! Hamak? Jest! Jest! Grill? Jest! Z drabki i gry Lotto? Są! So! W długi weekend! Spróbuj szczęścia w Lotto! Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy.